ujrzawszy rozpędzoną ćmę litewską zwrócił się do Walenroda, który na tej stronie dowodził i rzekł Witold pierwszy wystąpił. Poczynajcie, że i wy w imię Boże. I z prawicy ruszył czternaście chorągwi żelaznego rycerstwa. God mit uns! zakrzyknął Walenrod. Ziemia jęczała, i dzieła się pod nimi. Początek obecności krzyżaków w historii Polski to rok 1228. Konrad Mazowiecki po śmierci starszego brata Leszka Białego przymierzając się do krakowskiego tronu zawiera z nimi umowę, by na północnej flance jego księstwa wyręczyli go w walce z niewiernymi, z Prusami i Jadźwingami. Było to tuż po wyrzuceniu zakonu z Węgier, gdzie nie realizował swojej misji, stając się zagrożeniem dla tamtejszego władcy. Brunwald, Sobór w Konstancji i wojna trzynastoletnia, narodziny krzyżackiego zagrożenia dla Polski i walka z nim, czyli konsekwencje decyzji Konrada Mazowieckiego. Nasz cykl poświęcony jest setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy w 1918 roku. Odwołujemy się do czasów minionych, przypominając wydarzenia i ich głównych bohaterów, budujących niepodległość i suwerenność Polski lub prowadzących do ich utraty.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 Około 1308-1309 roku w ostatniej fazie rozbicia dzielnicowego krzyżacy dokonali, jak mówią historycy, spektakularnego czynu, bo przecież podstępnie weszli w posiadanie Pomorza Gdańskiego i miasta Gdańska. Czy to takie pierwsze wyjątkowe, przełomowe wydarzenie wskazujące, że powtórzy się ten wariant węgierski, czyli będą stanowić zagrożenie, tak jak było to w przypadku węgierskiego władcy? Różnica była taka, że na Węgrzech w latach dwudziestych XIII wieku krzyżacy mieli do czynienia z siłą zjednoczonego potężnego państwa, Królestwa Węgierskiego z energicznym władcą, który był ich w stanie błyskawicznie usunąć. W wieku XIII i na początku XIV wieku na ziemiach polskich nie było Zjednoczonego Państwa. Krzyżacy po prostu ten stan polskiego rozbicia dzielnicowego wykorzystali. Wykonali ogromną pracę, nawet można by chyba użyć takiego ryzykownego słowa, cywilizacyjną na tym obszarze, który podbijali, który wydzierali z rąk Prusów, budując tam miasta, osadzając kolonistów, którzy uprawiali tam ziemię. Często byli to osadnicy z krain niemieckich i zmieniając w związku z tym jakby oblicze tej ziemi ta sytuacja rozwija się między 1228 rokiem a 1308, nieustannie wzmacniając siły i możliwości zakonu krzyżackiego, ale przełomem jest rzeczywiście dopiero podstępne zdobycie Gdańska i wcielenie Pomorza Gdańskiego, należącego prawnie do Królestwa Polskiego. Kiedy Pomorze Gdańskie, tak ważna dzielnica gospodarczo i tak duża dzielnica, która była chrześcijańską, która nie wymagała przecież żadnej pracy misyjnej, została zagarnięta przez krzyżaków, rzecz jasna stali się otwarcie wyraźnym zagrożeniem dla państwa polskiego, które zaczynało się wtedy jednoczyć dzięki energii, dyplomacji i mieczowi Władysława Łokietka. Łokietek po koronacji w 1320 roku, po zjednoczeniu Wielkopolski z Małopolską, próbuje umacniać państwo polskie i spotyka się z reakcją Zakonu Krzyżackiego, który przeciw Polsce sprzymierza się z drugim śmiertelnym nieprzyjacielem wtedy Królestwa Polskiego, władcą Czech, Janem Luksemburskim. I te kleszcze od północy i południa idące, zwierające się w 1331 roku omal nie zdusiły. Młodego, odnowionego Królestwa Polskiego. Bitwa na Radziejowym Polu od Płowcami w 1331 roku sprawiła, że te kleszcze się nie zwarły. Łokietek nie dopuścił do tego, by krzyżacy wspólnie z Królem Czeskim po prostu zniszczyli wtedy państwo polskie. Dlaczego właściwie syn Łokietka, Kazimierz Wielki, nie kontynuował walki z krzyżakami na polu bitwy? Czy mógł ich pokonać, czy nie? Młody syn Łokietka, Kazimierz Wielki, wyciągnął wnioski z faktu, że ogromną przewagą materialną, polityczną, propagandową, dyplomatyczną w znaczeniu swoim w całej strukturze i hierarchii chrześcijańskiej Europy ówczesnej Dysponowali krzyżacy I dysponowali ich sojusznicy, królowie czescy Kazimierz wobec tego rezygnuje z walki Na razie przynajmniej I zawiera pokój Najpierw z królem czeskim A potem z krzyżakami w 1343 roku I od tej pory Następuje pewna stabilizacja Krzyżacy co prawda W toku tych wcześniejszych wojen Dołączyli jeszcze do Ziem zagarniętych królestwu polskiemu ziemię Dobrzyńską Kujawy co prawda oddali na mocy pokoju z 1343 tego pokoju kaliskiego, ale terytorialne straty zadane Królestwu Polskiemu były bardzo dotkliwe i elity polskie no, nie pogodziły się z tym. Można zakładać, że i Kazimierz Wielki nie chciał się z tymi stratami pogodzić, skoro nie wycofał ze swojej tytulatury. Tego aspektu ważnego, jakim był tytuł księcia zwierzchniego Pomorza. Czy gdyby nie Unia Polsko-Litewska z 1385 roku z krewo i chrzest Litwy, to czy zmieniłyby się te relacje Polski z krzyżakami czy nie? Zjednoczenie polsko-litewskie sprawia, że te relacje sił zmieniają się wyraźnie na niekorzyść zakonu. Polska, chrześcijańska, uznana już w Europie, umocniona bardzo w swoim prestiżu i w swojej materialnej podstawie w czasach panowania Kazimierza Wielkiego, ale wciąż politycznie i militarnie słabsza od zakonu. A z drugiej strony Litwa, pogańska, nie posiadająca żadnego prestiżu w Europie chrześcijańskiej ówczesnej i zagrożona coraz bardziej ofensywną, wspieraną przez tzw. krzyżowców z całej niemal zachodniej Europy polityką zakonu. Przypomnijmy, że zakon dysponował nie tylko 62 komturiami na terenie Prus, ale dysponował jeszcze 362 komturiami rozsianymi po całej Europie. Stamtąd mógł ciągnąć pieniądze i ochotników, rycerzy do walki no, z Litwinami, a ewentualnie gdyby doszło do konfliktu także z Polakami. Co najważniejsze, Unia odebrała rację istnienia zakonu. Przecież ten zakon został sprowadzony tutaj nad Bałtyk po to, by szerzyć wiarę chrześcijańską. Perspektywa nowego starcia, starcia, w którym zakon może znaleźć się w defensywie niekoniecznie już na wygranej pozycji, staje się perspektywą coraz bardziej czytelną. Symbolem tego jest choćby fakt, że tuż po zawarciu Związku Małżeńskiego Jadwigi z Jagiełłą, po zawarciu Unii Polsko-Litewskiej, Jadwiga odbiera hołd w Lwowie, nie tylko z ziem ruskich, ale przybywa złożyć ten hołd gospodar mołdawski. Potęga Polsko-Litewskiego Związku sięga nad Morze Czarne. Z drugiej strony Unia Polsko-Litewska doprowadza do tego, że hołd koronie Królestwa Polskiego składa namiestnik Nowogrodu Wielkiego, który przecież panuje nad Morzem Białym, Lingwen, przyrodni brat Jagiełły. dogasający dogasającym palenisku iskra skwierczy, wzrok prapradziadka śni od błysków krwiożerczych. Pewnie podąża wśród uśpionych, za ofiarą, a z nim w ciemnościach przyczajony mój proród. Na znak unosi w ciemne niebo złomek kija i wali z całych sił, gdzie trzeba zabija. O walce z krzyżackim zagrożeniem mówi profesor Andrzej Nowak. Na terenie Prus i innych ziem zajętych przez zakon krzyżacki narastało niezadowolenie. Najpierw Związek Jaszczurczy, a następnie Związek Pruski występowały przeciwko krzyżakom w obronie rdzennej ludności. I wielka wojna w 1409 roku rozpoczęła się od powstania na Żmudzi. to powstanie poparte przez Litwę, Polskę, Ruś i Tatarów plątało Polskę, jeżeli to dobre słowo, w wojnę, która jednak zakończyła się zwycięstwem pod Grunwaldem. Ale czy wszystko było przesądzone w 1409 roku? Słusznie pani powiedziała, że krzyżacy mieli coraz większe kłopoty z panowaniem nad rdzenną ludnością. Prusów wytępili już praktycznie rzecz biorąc. Ta tragiczna lekcja praktycznego ludobójstwa, która dokonała się w XIII-XIV wieku z rąk krzyżackich na terenie Prus, nie zmieniła jednakże faktu, że krzyżacy panowali także nad ludnością litewską, której nie wytępili jeszcze. nasz młodzi zwłaszcza, którą uzyskali formalnie także pokojem salińskim modlitwym w końcu XIV wieku. No i panowali nad ziemiami polskimi, nie tylko na Pomorzu, ale także ziemia chełmińska, ziemia dobrzyńska i to właśnie rycerstwo polskie stworzyło ów Związek Jaszczurczy z 1397 roku, który nie był jakimś związkiem konspiracyjnym wymierzonym w zakon w momencie swojego powstania. Był raczej związkiem korporacyjnym rycerstwa polskiego, które miało reprezentować interesy legalnie korporacji wobec zakonu Przypomnijmy, że było tych właścicieli, można powiedzieć, państwa krzyżackiego około 700 wtedy, bo tylko bracia zakonni, a reszta, niezależnie od tego, czy to był no, niedobity jeszcze rdzenny mieszkaniec tej ziemi, czy polski rycerz, czy mieszczanin niemiecki, byli tylko poddanymi tej korporacji zakonnej. I zatem ci bardziej zaawansowani politycznie, przyzwyczajeni do obrony swoich praw, jak? polska szlachta, jak polskie rycerstwo właśnie na ziemi chełmińskiej, czy jak mieszczanie w wielkich miastach korzystających z transportu prowadzonego drogą morską i wiślaną, a więc Toruń, Gdańsk, czy Elbląg, te wielkie miasta także szukały swojej reprezentacji wobec krzyżaków, budując próbę obrony swojej pozycji wobec korporacji zakonnej. I to jest także właśnie geneza wspomnianego Związku Jaszczurczego. Jeśli zakon nie będzie dostarczał, jeśli można tak powiedzieć, powodzenia ekonomicznego. Jeżeli będzie wikłał całą strukturę tego państwa w wojny z bezpośrednim zapleczem ekonomicznym tego państwa, czyli z Litwą i Polską naraz, to oczywiście dla niebraci zakonnych, dla mieszkańców państwa zakonnego taka sytuacja nie mogła być korzystna. Mogła prowokować bunty. To była sytuacja, z której władcy zakonu może jeszcze w pełni nie zdawali sobie sprawy na początku wieku XV, ale która już wtedy zaczyna dojrzewać. Sygnałem takim bezpośrednim kryzysu staje się moment, kiedy zakon krzyżacki pod władzą nowego wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen decyduje się z mieczem w ręku rozstrzygnąć nadciągający kryzys. Jest takie niemieckie powiedzenie, które znamy w polskim tłumaczeniu. Pycha kroczy przed upadkiem. Pewien historyk amerykański z zakonu właśnie Krzyżackiego stwierdził, że wcieleniem prawdy tego powiedzenia była postawa Ulryka von Jungingen. On wierzył, że miecz Krzyżacki jest niezwyciężony, że trzeba sprowokować tę wojnę z Unią Polsko-Litewską, by utwierdzić w taki sposób przemocą militarną panowanie krzyżackie nad południowym wybrzeżem Bałtyku. Moment decydujący przychodzi, kiedy Ulrich von Jungingen prowadzi rokowania z wysłannikami Królestwa Polskiego na czele z arcybiskupem Kurowskim i kiedy żąda, by Polacy odcięli się od Litwinów, de facto, żeby zerwali Unię z Litwą, to wtedy łaskawie zakon nie będzie prowadził wojny przeciwko Polsce, ale skupi swoje siły na kolejnej wojnie przeciwko Litwinom, którzy popierają żmudzinów zbuntowanych przeciwko panowaniu Krzyżackiemu. I wtedy słyszy odpowiedź ze strony wysłannika Królestwa Polskiego, nie samego Jagieła, ale Królestwa Polskiego, panów politycznych Królestwa. Wrogowie Litwy są naszymi wrogami. To jest moment decydujący, że nie możemy zerwać związku z Litwą. Jeśli chcemy odzyskać pomoc, jeżeli nie chcemy być poddanymi, podwładnymi tej pychy, którą reprezentuje Ulrich von Jungingen, to rozumienie przemawia wtedy ustami arcybiskupa Kurowskiego. Oczywiście zgadzało się ono z postanowieniami podjętymi w tym samym czasie przez obu przywódców państwa polsko-litewskiego, przez Jagiełę i Witolda, którzy porozumieli się wtedy w Nowogródku na osobistym zjeździe w sprawie taktyki dalszego postępowania z zakonem krzyżackim. Ale to zakon właśnie po tej deklaracji arcybiskupa Gnieźnieńskiego wypowiada wojnę Polsce. Tak kończy się po 66 latach pokój polsko-krzyżacki, bo od 1343 roku od tego pokoju zawartego przez Kazimierza Wielkiego formalnie w stosunkach polsko-krzyżackich Panował pokój. Królowa Jadwiga, która próbowała swoim autorytetem skłonić wcześniej przedstawicieli zakonu do ustępstw wobec Polski, do oddania części przynajmniej zagrabionych ziem w proroczym liście do wielkiego mistrza, zwracając się pod koniec XIV wieku. Powiedziała, że dopóki ona żyje, dopóty wojny z Polską nie będzie. Ale kiedy jej zabraknie na tym świecie, ta wojna stanie się nieuchronna. I rzeczywiście, Jadwiga zmarła w 1399 roku. dziesięć lat po jej śmierci wojna została przez wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen w Polsce i Litwie wypowiedziana. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać, brakuje, podnieść, ślewam te dwa nagie miecze. Nie czuwcie u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. Udało się Władysławowi Jagiele powstrzymać natarcie krzyżackie w tej wojnie, wspierany przez rycerzy najemnych pod Grunwaldem właśnie, choć nie zajął Malborka, stolicy krzyżackiej. To odniósł jednak zwycięstwo, w wyniku którego został zawarty pokój toruński w 1411 roku. Żmuć wróciła do Litwy, ziemia dobrzyńska do Polski, ale w sumie... Nie wykorzystano tego grunwaldzkiego zwycięstwa. Pierwszy pokój toruński nie spełnił tych oczekiwań, bo krzyżacy w ogóle nie mieli zamiaru respektować tych uzgodnień. Nieunikniona była wojna w 1411 roku. Czy ciąg dalszy tej wojny? Przypomnijmy to starcie, walne starcie, które dokona się 15 lipca na polach pod Grunwaldem zwane w naszej tradycji właśnie bitwą grunwaldzką, w tradycji litewskiej Żalgiris, a w tradycji niemieckiej Tannenbergiem. Ta wielka bitwa należy do największych w skali całego późnego średniowiecza. Pięć lat później toczona największa bitwa w wojnie stuletniej, francusko-angielskiej, bitwa pod Azancur, będzie znacznie mniejsza w skali zaangażowanych tam rycerzy. Pod Grunwaldem zderzyło się z dwóch stron Według najniższych szacunków 40-45 tysięcy ludzi, według wyższych, ale jak najbardziej realistycznych przez współczesnych dzisiaj historyków bronionych szacunków, było to do 70 tysięcy po obu stronach wspólnie żołnierza, więc ogromna bitwa. Starcie, o którego przebieg spierają się historycy do dzisiaj, mianowicie o kwestię, czy opisywana przez Długosza ucieczka Litwinów po pierwszym uderzeniu na pułki krzyżackie była. Po prostu ucieczką, czy też pozorowanym chytrym manewrem wschodniej sztuki wojennej. Szwedzki historyk Sven Egdal dostarczył nowych dowodów źródłowych w ostatnich kilkudziesięciu latach, które wskazują na to, że raczej był to manewr. Rozrzedził siły krzyżackie i pozwolił zadać decydujące uderzenie chorągwiom królewskim. W każdym razie bitwa skończyła się wielką klęską krzyżacką i tego jej znaczenia nic nie w sensie politycznym później już nie mogło zmienić. Krzyżacy po prostu stracili nimb niezwyciężoności. Ogromne ilości sił ludzkich, że tak powiem. Na polu bitwy zostało 203 braci. Szacuje się, że było wtedy w ogóle wszystkich braci w całym zakonie, w całej Europie. Około 700. To ogromna strata była dla zakonu. Podobnie oczywiście jak tysiące innych ofiar zaciężnych wojsk służących zakonowi w tej bitwie. No i straty finansowe z tym także związane. I kwestia, czy można było więcej wyciągnąć korzyści z tej bitwy. Otóż tu trzeba polemizować z autorytetami bardzo głęboko ugruntowanymi w naszej wyobraźni historycznej, bo z samym Janem Długoszem i z powtarzającym za nim pewne argumenty Pawłem Jasienicą. Otóż obaj zasadniczo się mylą. Dlaczego ośmielam się tak mówić w imię jakiego autorytetu? Długoż pisał swoją opowieść o bitwie grunwaldzkiej z perspektywy kilkadziesiąt lat późniejszej od niej. Zaś Jasienica, powtarzając za Długoszem, patrzył na to z perspektywy dwudziestowiecznej. Wykorzystana lepiej przez dzisiejszych historyków, kroniczka z samego przebiegu bitwy, spisywana przez jej uczestnika, arcybiskupa Mikołaja Trąbę, oraz inne świadectwa, także krzyżackie z tej epoki, pokazują w zupełnie innym kontekście jednak sytuację po bitwie. O ile armia krzyżacka na polach grunwaldzkich została rozbita, to nie była to cała armia krzyżacka. Pod Grunwald nie zdążył dojść potężny korpus posiłkowy krzyżaków pod wodzą Henryka von Plauena. To było blisko 4000 ludzi. I ten korpus właśnie na wieść o klęsce pod Grunwaldem zawrócił natychmiast do Malborka. A zatem mógł być tam już Trzy dni po bitwie grunwaldzkiej, 18 lipca. Między Grunwaldem a Malborkiem jest mniej więcej 110-120 kilometrów niełatwych do przebycia. Nie było mowy o tym, żeby wcześniej niż po pięciu dniach mogli pod Malbork dotrzeć pierwsze szpice, można powiedzieć awangarda wojsk polsko-litewskich. I tak też się stało. Ale już wtedy w Malborku siedziały przygotowane oddziały von Plauena. W murach malborskich wystarczy tam pojechać i zobaczyć jak one wyglądają. Czy można było szturmem konnym, czy nawet regularnym oblężeniem zdobyć te mury. Nie uda się to popowiadanej przez nas historii, bo nawet w czasach wojny trzynastoletniej, którą Polska wygra ostatecznie i odzyska Malbork, Malbork nie został zdobyty. Malbork będzie kupiony. Malborka zdobyć się nie dało po bitwie grunwaldzkiej. I to właśnie sprawi, że rojenia o niewykorzystanej szansie po bitwie pod Grunwaldem należy odłożyć jako nieuzasadnione historycznie. Co więcej, fakt, że pokój toruński pierwszy z lutego 1411 roku nie przynosił trwałych korzyści Litwie, bo tylko tymczasowo zwracał jej żmuć, a Polsce przynosił korzyści znikome terytorialnie zupełnie, potwierdzał tylko powrót ziemi dobrzyńskiej do Polski, i bardzo niedużych terenów do Mazowsza, nie tyle do Polski, ile do Mazowsza, to wszystko sprawiało, że nadal Unia Polsko-Litewska miała sens, że nadal ta walka miała się toczyć. A więc bitwa pod Grunwaldem osłabiła bardzo zakon na trwałe, a jednocześnie pozwoliła utrzymać Unię Polsko-Litewską, kontynuować tę walkę Dalej i kontynuować korzyści zbudowania Unii Polsko-Litewskiej przekraczające wyłącznie konflikt z zakonem krzyżackim. I tak właśnie dochodzimy do kolejnych wojen, które będą wybuchały, kiedy zakon niepogodzony z klęską grunwaldzką będzie próbował odzyskać utraconą pozycję największej, najważniejszej siły na południu Bałtyku. To jest wojna w 1414 roku, bez żadnego wielkiego walnego zwycięstwa ze strony polsko-litewskiej, ale tak jak następne wojny polsko-krzyżackie będzie prowadziła do zmęczenia, do zrujnowania państwa zakonnego. I tak zacznie budować się od tej wojny z 1414 roku przez kolejną wojnę w 1422 roku, zakończoną pokojem melneńskim, kiedy to krzyżacy oddadzą żmuć już na zawsze Litwie. Zacznie tworzyć się sytuacja, w której choć nie będzie już tak błyskotliwych zwycięstw jak pod Grunwaldem, to każda ta wojna toczona wyłącznie niemal na terenie państwa zakonnego będzie pustoszyła jego teren i będzie przekonywała jego mieszkańców, że zakon krzyżacki nie gwarantuje rozwoju tego państwa, że po prostu służba agresywnej, imperialnej polityce zakonu prowadzi tylko do nieszczęścia mieszkańców tej ziemi. I dyplomaci polscy znakomicie umieli ten aspekt wykorzystać, mianowicie wprowadzając do kolejnych pokojów, właśnie do pokoju melnejskiego, a zwłaszcza do kolejnego pokoju zawartego w 1435 roku w Brześciu Kujawskim, taką zasadę, że gwarantami pokoju po stronie krzyżackiej są przedstawiciele obywateli Stany Pruskie, a więc przedstawiciele mieszczan Gdańska, Elbląga, Torunia, oraz przedstawiciele szlachty pomorskiej w części polskiej i że jeśli zakon będzie źle realizował warunki pokoju, to mają prawo przedstawiciele stanów, czyli mieszkańcy, czyli obywatele, za przykładem polskim uobywatelnieni niejako w swoim kraju przez te wojny, będą mieli prawo wypowiedzieć posłuszeństwo władzom zakonnym, będą mieli prawo do legalnego buntu. Na tym polega jakby lekcja niepodległości, której Polska udziela mieszkańcom sąsiedniego kraju. Uczy ich jakby, że niepodległość ma podwójny wymiar. To jest wymiar zewnętrzny, ale z drugiej strony niepodległość ma wymiar wewnętrzny. To jest niepodległość obywateli od samowoli, od przemocy własnego państwa. Tego Polacy, polscy dyplomaci, polscy rycerze uczyli mieszczan gdańskich, toruńskich, elbląskich i przypominali o tym rycerzom polskim skupionym w Związku Jaszczurczym czy w innych organizacjach powstających później. Sam Grunwald o tym nie zadecyduje. Zadecyduje także polski model polityczny ufundowany na zasadzie wolności i niepodległości. Pór pomiędzy Jagielonami a Krzyżakami przeniósł się także na salony dyplomatyczne. Myślę o Soborze w Konstancji. Sobór z 1414 roku miał rozsądzić kwestię nieporozumień między Krzyżakami a Polską i Litwą. Stronę polską i litewską reprezentował Paweł Włodkowic, wówczas rektor Krakowskiej Akademii. Drugi reprezentant to biskup Gniezna Mikołaj Trąba. Co prawda wyrok Soborów Konstancji nie zmienił jakoś radykalnie tej sytuacji, ale czy spopularyzował konflikt polsko-litewsko-krzyżacki na arenie Europy? salonów europejskich, jeszcze nie było to pojęcie, oczywiście, jak doskonalizujemy. Na nam bardzo współczesne, tak. Tak, a w każdym razie od XVIII wieku do świeceniowej Europy, ferującej także bardzo niesprawiedliwe wyroki w sprawach dotyczących naszej części kontynentu, wtedy to pojęcie wchodzi. Ale zupełnie serio mówiąc, w XV wieku ważne było to, jak myśli się o Polsce, jak myśli się o sporze polsko-krzyżackim, w kręgach intelektualno-politycznej elity Europy. Nie było miejsca pod tym względem bardziej reprezentatywnego niż Sobór w Konstancji. To, od czego w pewnym sensie zależało zatwierdzenie walki w polu, jaką toczyła Polska i Litwa z zakonem krzyżackim, to były przede wszystkim dwie instytucje, papiestwo i cesarstwo. Papiestwo przechodziło wtedy głęboki kryzys podziału, podporządkowanie dwóm, a w końcu trzem papieżom jednocześnie. Sobór w Konstancji przede wszystkim został zwołany po to, ażeby ten gorszący spór podział w kościele łacińskim usunąć, przywrócić jednego papieża. Cesarz natomiast ta pozycja także osłabła w ciągu poprzednich wieków, a był nim wróg Unii Polsko-Litewskiej, Zygmunt Luksemburski. Próbował także odgrywać rolę mediatora w sporze polsko-krzyżackim, ale i cesarze i papieże tradycyjnie odgrywali rolę patronów zakonu krzyżackiego. I stąd ogromne znaczenie polskich wysiłków intelektualnych i dyplomatycznych, by przekonać opinię, jeśli można tak powiedzieć, polityczną elit do racji politycznych i moralnych, które Polska w tym sporze reprezentowała. Pierwszym jakby polem tutaj tego starcia stał się proces sądowy, który odbywał się pod auspicjami cesarza, Zygmunta, który właśnie w takiej roli pośrednika tutaj udawał, że występuje. I przed jego sędzią, Benedyktem Makrojem, występował litewsko-polski dyplomata Mikołaj Cebulka, już w roku 1412 wprowadzając fenomenalne zupełnie w tym postępowaniu sądowym argumenty, iż krzyżacy nie mają prawa do żmudzi, bo w ten sposób ograniczane są prawa kobiet, a mianowicie żeńskich dziedziczek żyjących władców, a więc Władysława Jagiełły i Witolda. Męskich potomków nie mieli, ale Mikołaj Cebulka mówił, że nawet jeśli sami zgodzili się Witold czy Jagieło kiedyś wcześniej na wyrzeczenie Żmudzi, to przecież nie mogą tego robić za swoje córki, że ich głos także się liczy, powinien być brany pod uwagę. I drugi argument również fenomenalny, iż Żmudzini powinni mieć prawo głosu w tej sprawie, która ich najbardziej dotyczy, że władcy za nich nie powinni decydować o tym. Czyją własnością ma być żmuć? Łacińska zasada kwot omnes tangit ad omnibus approbavi debet, prawda? Co wszystkich dotyczy, przez wszystkich powinno być zatwierdzone. A więc zasada no, w demokratycznej legitymacji dla panowania. Przed Soborem w Konstancji te zasady w innym trochę teologicznym kontekście. Reprezentował wspomniany przez panią Paweł Włodkowic, kontynuator wspaniałej wtedy rozwijającej się szkoły prawa i jednocześnie teologii na Uniwersytecie Krakowskim. Paweł Włodkowic jako rektor uniwersytetu był zaproszony na sobor w Konstancji. Przypomnę, na Soborze spotkało się blisko 400 mistrzów uniwersyteckich, czyli profesorów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Było 29 kardynałów, 200 arcybiskupów i biskupów. Było dziesiątki książąt, królów, no oczywiście na czele tego wszystkiego cesarz. I przed tak ogromnym gremium Paweł Włodkowic występuje z bardzo głęboko przemyślanymi traktatami, Dwoma, w których uzasadnia prawo niewiernych do posiadania własności. Nie może być tak, że nawet jeśli Litwini byli kiedyś poganami, a teraz są już nawróceni na chrześcijaństwo przez Unię z Polską, ale nawet wcześniej jako poganie mieli prawo spokojnie dysponować swoją własnością, swoją ziemią i nie ma prawa im tej własności zabierać ani papież, ani cesarz. To były fundamenty nowego prawa narodów, które mogą i powinny być niepodległe. To był wkład polskiej myśli do idei niepodległości w skali uniwersalnej, wkład, który poprzedzał sformułowanie podobne, na jakie zdobędą się hiszpańscy teologowie i prawnicy już na progu XVI wieku, kiedy Hiszpania podbijać będzie Indian na nowej ziemi w Ameryce. Ale to właśnie w Polsce ta idea prawa narodów do niepodległości została pierwszy raz właśnie na Soborze w Konstancji przedstawiona. Ale był jeszcze drugi aspekt Soboru w Konstancji, bo niepodległość narodu wiąże się z obroną jego godności na arenie międzynarodowej. A właśnie na Soborze w Konstancji krzyżacy przypuścili swoisty szturm na Polskę, opinię o niej i wynajmując no, płatnego propagandystę Dominikanina Jana Falkenberga próbowali oczernić Polskę traktatem Falkenberga zatytułowanym Satyra przeciw herezjom Polaków i ich króla Jagły. Tekst niezwykle zjadliwy, przedstawiający Polaków jako absolutnych pogan swojego bożka, króla Jagłę, kończył się wnioskiem ludobójczym po prostu. Falkenberg wzywał do tego, by w imię zbawienia każdy pobożny chrześcijanin zabierał się do wytępienia, po prostu do wymordowania wszystkich Polaków. Bo skoro to jest heretycki naród, to trzeba go... Tu rzeczywiście niemiecki zwrot się nasuwa sam na język, ausroten, prawda wykorzenić. Po łacinie chodziło po prostu o usunięcie tego narodu z ziemi. Przeciwko tak radykalnej antypolskiej propagandzie, jaką reprezentował Falkenberg, wystąpiła niezwykle energicznie polska reprezentacja. Zarówno duchowni Paweł Włodkowicz i Mikołaj Trąba, jak i świeccy z Zawiszą Czarnym, Zgarbowa na czele i Janem Stuliszkowa. Ta reprezentacja konsekwentnie przez cały sobor domagała się potępienia Jana Falkenberga i już po zamknięciu soboru w maju 1418 roku stanęła tak twardo przed papieżem wybranym ostatecznie na soborze, papieżem Marcinem V, że zagroziła, iż jak to ujął wtedy Zawisza Czarny i Janusz Stuliszkowa, jak to razem by powiedzieli, będą. Ręką i gębą, czyli mieczem i słowem bronić honoru Polski. Jeżeli Sobór, a po jego zamknięciu papież nie potępi jako heretyckich twierdzeń oszczerczych wobec Polski, wtedy wręcz zagłownie mieczy mogą złapać Polacy i bronić dobrego imienia Polski. To jest także część obrony polskiej niepodległości i tekst Falkenberga został potępiony, on sam został uwięziony, choć pismo za heretyckie uznane nie zostało. A wyrok Soboru w Konstancji nie przyniósł zmian korzystnych dla Jagielonów, nie był to przełom w tym konflikcie. To był przełom propagandowy. Oczywiście, żeby wrócić nad Bałtyk trzeba było wygrać w polu. Wojny ciąg dalszy, bo zapanowania Kazimierza Jagiellończyka doszło do ponownego starcia między Polską, Litwą i zakonem krzyżackim, a powodem była duża aktywność miast rzeszonych w Związku Pruskim. Protestowały przeciwko polityce krzyżackiej, domagały się interwencji polsko-litewskiej w obronie interesów miast i mieszkańców. Kazimierz Jagiellończyk podjął tę rękawice z sukcesem. To, co najważniejsze w tej wojnie, to nie proch, nie ogień, nawet, wstyd powiedzieć, nie odwaga rycerska, bo tej aż tak dużo w tej wojnie nie było, w każdym razie na pewno nie tyle, co pod Grunwaldem, ale pieniądze. Napoleon powiedział, o wojnie rozstrzygają trzy rzeczy, pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Ta prawda wiele wieków przed Napoleonem znalazła swoje doskonałe potwierdzenie w przypadku wojny trzynastoletniej. Otóż pierwszym powodem, dla którego ta wojna wybuchła, były pieniądze właśnie. Zakon, wyniszczony wojnami, o których wcześniej mówiliśmy z Polską, coraz bardziej drenował poddaną ludność podatkami, systemem fiskalnym wciskającym się w każdą szparę, można tak powiedzieć, byle tylko wydobyć więcej pieniędzy z mieszkańców kraju. Rzecz jasna tego rodzaju polityka fiskalna musiała prowadzić do oporu powołania Związku Polskiego w 1440 roku. Ta sytuacja w połączeniu z, ze stabilnością, z rozwojem polsko-litewskiego państwa mimo sporów wciąż występujących na linii Polska-Litwa to jednak Unia trwała i pod panowaniem Kazimierza Jagiellończyka nabierała nowego blasku. To wszystko sprawiło, że w końcu... Przedstawiciele stanów pruskich decydują się na otwarty bunt przeciwko zakonowi i jakby na tacy przynoszą królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi i polskim elitom politycznym w lutym 1454 roku do Krakowa ofertę przejęcia całego państwa zakonnego. Przedstawiciele Związku Pruskiego z Janem Barzyńskim na czele składają ostatecznie 6 marca hołd Królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi i Koronie Polskiej, a król dokonuje aktu inkorporacji Prus do Korony Polskiej. Oczywiście zakon Krzyżacki z tym się nie zgadza, jednakże pieniądze znów dają znać o sobie. Przedstawiciele Związku Pruskiego są w stanie opanować dzięki swojej przewadze finansowej i swojej determinacji także ogromną większość miast i zamków na terenie całego państwa zakonnego. Zakon zostaje ograniczony zaledwie do kilku zamków. W tym momencie trzeba postawić kropkę nad i. Trzeba zająć te ostatnie zamki, w których trzymają się załogi krzyżackie. Oczywiście wielki mistrz rozsyła prośby na całą Europę o pomoc do innych konturi w całej Europie Zachodniej, do innych monarchów, do papieża, do cesarza, prosi o pomoc przeciwko zbuntowanym, poddanym. Sytuacja wcale nie była przesądzona już w 1454 roku. Dlatego potrzebna była armia, zwycięstwo w polu, żeby dokończyć tego dzieła. Tyle, że ta armia, zebrana na zasadzie pospolitego ruszenia pod Chojnicami, okazała się słaba, zdezorganizowana, Wnukowie zwycięzców spod Grunwaldu, nie byli godni swoich dziadów, ponieśli sromotną klęskę w bitwie pod Chojnicami. I tu znowu pojawiły się pieniądze, pieniądze miast pruskich, wystawiona armię za ciężną. Tak jest, ale także pieniądze, które decyduje się płacić polski podatnik, polska szlachta. Polska te konfrontacje z zakonem i jego sojusznikami w Europie Zachodniej, była w stanie wytrzymać i wygrać ostatecznie. W czerwcu 1957 roku, no można powiedzieć, Polska i Związek Pruski przebiły finansowo zakon w targach o przynależność Malborka. Najemnicy czescy, którzy bronili Malborka wtedy, w imieniu zakonu, na czele z Olżichem Czerwonką, zdecydowali się, że sprzedadzą ten zamek, serce zakonu, w stronie polskiej, i w ten sposób wielki mistrz musiał ze łzami w oczach wyjechać z własnej stolicy, z własnego zamku, bo po prostu załoga, zaciężna załoga zamek sprzedała. Zakon został rzucony na kolana i 19 października 1466 roku pokój podpisany po raz drugi w Toruniu, 55 lat po tym pierwszym, po drugi pokój toruński wreszcie przywrócił Polsce dzielnice.